Rozpoczniemy czytaniem fragmentu z Ewangelii Łukasza, 24 rozdziału. Pod koniec 23 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy o śmierci pana Jezusa Chrystusa, o jego zdjęciu czy właściwie o zdjęciu jego z krzyża i złożenia go do grobu na prośbę Józefa z Arymatei i czytamy, że były tam też kobiety, które przyszły z Jezusem z Galilei i one też widziały ten grobowiec i obserwowały, jak złożono jego ciało do grobu. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, te właśnie kobiety przyszły do grobu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 i byli zawsze w świątyni chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Panie, i my dzisiaj jesteśmy tutaj ze względu na naszą wiarę, że Ty, który umarłeś, powstałeś do życia i żyjesz. Jesteśmy tutaj w Twoim imieniu, Panie Jezu Chryste. Modląc się do Ciebie, uwielbiając Ciebie, oczekując na działanie Twego Świętego Ducha i w naszych sercach, błagając Cię, byś otworzył nasze umysły, abyśmy mogli zrozumieć Pisma, abyśmy poznali Ciebie, naszego Pana, naszego Zbawiciela i przez Ciebie mogli zbliżyć się do naszego Ojca w niebie. Prosimy błogosław i ten dzisiejszy czas, błogosław Czas, który spędzamy z Tobą i ze sobą wzajemnie przed Twoim obliczem. Przemawiaj do nas, objawiaj się nam, pociągaj nasze serca ku Tobie, ożywiaj Twoje słowo, które czytamy, rozważamy, tchnij życie w pieśni, które Tobie śpiewamy. Niech Twój Święty Duch poprowadzi nas w modlitwie, niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas. Dziękujemy za Twą obecność w Twoim Kościele, za każdą społeczność, braci i sióstr, gdzie gromadzą się w Twoim imieniu. Daj nami dzisiaj doświadczać Twojej mocy, dotykaj się serc tych wszystkich, którzy Ciebie nie znają i daj Panie łaskę, by uwierzyli w Ciebie, chociaż nie mogą Ciebie zobaczyć. Prosimy o Twoje łaskawe działanie, niechaj Twoje imię będzie wywyższone w każdym jednym zgromadzeniu Twych dzieci. Amen.